Bajki i baśnie świata Onusza Perihanum, dzielnej córce Padyszacha z Kandagary Baśń Azerbejdżańska Dawno temu żył w Kandagarze Padyszach. Był on chciwy i bardzo dla swego ludu okrutny uciskał go i gnębił bez miłosierdzia, a tak srogie wyznaczał kary, że kto tylko mógł, opuszczał potajemnie kraj i uciekał, gdzie oczy poniosą. W lochach zamku Padyszacha jęczały dniem i nocą setki zakutych w łańcuchy więźniów. Cały naród płakał gorzkimi łzami pod panowaniem władcy. Padyszach miał jedyną córkę imieniem Nusza Perichanum. Dla wszystkich bezlitosny i okrutny córce swej nie odmawiał niczego, obsypywał ją klejnotami i złotem i strzegł jak źrenicy oka. Nusza Perichanum po swej zmarłej matce odziedziczyła piękność zachwycającą i tkliwe serce, czułe na ludzką niedolę. Bolała gorąco nad srogością ojca. Jęki katowanych, dobywające się z podziemi zamkowych, raniły jej duszę. Wszelkimi sposobami starała się pomóc nieszczęśliwym, ale cóż mogła zdziałać dziewczyna zamknięta w komnatach haremu? A teraz posłuchajcie, co się wydarzyło między ojcem a córką. Pewnego razu Padyszach wpadł w gniew tak okrutny, że wydał na męki i kaźń wielu mieszkańców stolicy. Blady strach padł na wszystkich jego poddanych. Prawie w każdym domu zapanowała żałoba, wszędzie rozlegał się płacz i jęki. No Hanum, nie mogąc patrzeć na nieszczęście swego ludu, w ciężką zapadła chorobę. Zamknęła się w sypialni i nie chciała tknąć ni jadła ni napoju. Kiedy dworzanie donieśli o tym Padyszachowi, zalękniony ojciec stanął nad łożem córki i zapytał no szaperie źrenicą mego oka jutrzenką mego dnia powiedz co ci dolega dlaczego nie chcesz tknąć ni jadła ani napoju dlaczego się nie stroisz w drogie szaty nie nakładasz kosztownych naszyjników maneli i pierścieni które ci podarowałem mów córko co cię tak zasmuca że nie chcesz patrzeć na świat i zasłaniasz okna grubymi kotarami Powiedz słowo, a sprowadzę ci z krańców świata najdroższe klejnoty. Rzucę ci pod nogi perły, szmaragdy, turkusy i rubiny, jakich nie ma cesarzowa Chin. Nusza Hanum uniosła się na poduszkach i rzecze. Ojcze mój, nie chcę ja ani szat drogich, ani rubinów, szmaragdów i pereł. Moje serce pragnie tylko jednego. Mów. Czego pragnie twoje serce, córko moja? Aby umilkły jęki gnębionego ludu, abyś ty, ojcze, przestał być katem swych poddanych. Tylko tego pragnie moje serce, powiedziała Nusza Perihanu. Jeszcze nie skończyła tych słów, gdy padyszach zerwał się z sofy, krew nabiegła mu do twarzy, z gniewu oczy mu ledwie z orbit nie wyszły. Wyciągnął rękę i z całej siły uderzył córkę w twarz. Precz z mego pałacu, zła córko, która się ośmielasz osądzać własnego ojca żebym cię tu nie widział, nim wstanie świt na niebie. I padyszach wściekły wybiegł z komnaty, zostawiając Nusza Perihanum we łzach. Atoli serce miała Nusza Perihanum nie tylko pełne dobroci, ale i mężne, jak serce wojownika. Zebrała siły, wstała z łoża, zaufanej służce rozkazała przynieść sobie męski strój, przebrała się za rycerza, przypięła miecz do pasa, dosiadła ulubionego rumaka i wyruszyła w świat daleki. Noc była ciemna, gdy niepoznana przez nikogo opuściła bramę miasta. Wjechała w las, drzewa szumiały przeciągle i głucho. Ciemność panowała tu jeszcze głębsza, nieprzenikniona. Roztrącane gałęzie biły Nusza po twarzy. Dzikie zwierzęta czaiły się w chaszczach do skoku. Nusza miała serce mężne. Opanowała lęk, pochyliła się nad karkiem konia i szeptała mu do ucha. Prędzej, prędzej wiatronogi. Leć przez bory i rozłogi. Naprzód, naprzód pędź. Była już północ, gdy nagle w ciemności ujrzała światełko migocące wśród drzew. Nusza Hanum skierowała wierzchowca w tę stronę i po chwili stanęła przed maleńką chatynką, która znajdowała się tuż nad brzegiem leśnego jeziorka. Puściła konia wolno na trawę, a sama trzykrotnie zastukała rękojeścią miecza we wrota. Po chwili drzwi się otworzyły i w progu stanęła stara, siła jak gołąb babuleńka. Mateczko, mówi Nusza Perichanum, udając młodzieńca, czy mogłabyś przyjąć pod swój dach zdrożonego wędrowca? Gość w dom, Bóg w dom, odpowiada stara kobieta, do izby ją wiedzie, za stołem sadza chlebem i solą wita. Świeżutką pościel na łożu dla gościa przewleka, a potem gościwszy obcego wędrowca na ławie pod piecem spać się ukłana. O nic szaperi nie pytając. Wśród nocy słyszy Nuszaperi ukanie, a potem cichy szept. Oj, moje dzieci drogie, dzieci moje ulubione, kiedy się wasz los odmieni? Staje jenusza złoża i cicho na palcach do ławy podchodzi. Widzi w blasku księżyca, jak staruszka u okienka siedzi i żałośnie płacze. Siwą głową trzęsie, a dwie małe suwki o złotych oczach w dłoniach tuli. Mateczko, mówi nusza Hanum, powiedz, czemu tak po nocy nad tymi suwkami łzy, że się stalejesz? Ach, rycerzu. – Długa to i smutna historia – odparła staruszka i suwki z rąk wypuściła. Ptaki odleciały cicho w ciemności lasu. – Opowiedz mi tę historię – prosi Nusza Peri i na ławie siada. I staruszka opowiedziała historię o szirwańskim padyszachu, złej czarownicy i strasznym zaklęciu. Szyrwański Padyszach miał wspaniały pałac, a w nim królowała w gronie młodych towarzyszek najpiękniejsza z wszystkich – Nigier. Oczy miała błyszczące jak czarne diamenty, włosy niby skrzydła kruka, a poza tym posiadała moc czarnoksięską. Pewnego razu na polowaniu spotkał Szyrwański Padyszach dziewczę zbierające w lesie chrust na opał. Dziewczyna była tak cudnej urody, że padyszach zapłonął ku niej miłością, zabrał z sobą do pałacu i swą małżonką uczynił. I tak uboga Zulejka, córka Drwala, została wywyższona ponad wszystkie kobiety w całym kraju. Nigiar znienawidziła Zulejkę od pierwszego wejrzenia, zazdrościła jej urody, młodości, a nade wszystko miłości Padyszacha. Niedługo cieszyła się Zulejka swoim szczęściem, kiedy narodziły się jej śliczne bliźnięta, córeczka i synek, w zazdroście złej nigiar na bystrzejszego wsiadła konia. Piękna czarownica postanowiła zgładzić ze świata swą rywalkę. Nazbierała nocą tajemnych ziół, spaliła je jednak kadzielnicy, dzielnicy, szczyptę popiołu wsypała do wody i podała napój Zulejce, gdy ta była spragniona. Zulejka, nic nie podejrzewając, wychyliła zdradziecki puchar. Odtąd co dzień siły ją opuszczały. Stała się blada, chuda, wynędzniała. Znikły rumieńce z jej policzków, oczy straciły blask, włosy połysk i miękkość jedwabiu. Twarz pokryła się zmarszczkami, białe zęby wypadły. Serce Padyszacha odwróciło się od brzydkiej Zulejki. Zła Nigiar zwyciężyła. Jedyną pociechą nieszczęśliwej Zulejki były dzieci. Nie odstępowała ich kołyski, nuciła im pieśni zasuszane od matki w leśnej chatce, pieściła je i całowała. Nigiar postanowiła i tego szczęścia ją pozbawić. Kiedy Zulejki nie było w sypialni, zakradła się tam, stanęła nad kołyską, w której spały niemowlęta i wymówiła nad nimi straszne zaklęcie. W jednej chwili biedne dzieci zamieniły się w dwie szaro-buresówki i wyfrunęły do lasu. Kiedy Zulejka wróciła do komnaty, kołyska była pusta. Nieszczęsna matka padła, jak bez życia na ziemię. I zła Nigiar śmiała się okrutnie, stojąc nad zemdloną i szepcząc. Hmm, teraz możesz szukać swoich dzieci po porach i puszczach, Możesz słuchać, jak hukają po nocy. Uhu, uhu, uhu! I co się dalej stało? Pytano szaperi. Ach, rycerzu, płacze staruszka. Biedna zulejka umarła z żalu i tęsknoty. A ja oto co noc otwieram okienka. Swoje wnuczęta niebożęta przywołuje i łzy nad nimi gorzkie leje. To ty z wież wnuczętami? Dziwi się Nusza perihanu. Tak, mój panie, bo Zulejka była moją córką. Miała mnie zabrać ze sobą do pałacu, kiedy oczy naszego władcy obyżu wiecznie na niej spoczęły. Ale cóż, zły los postawił na jej drodze Nigiar, wiedźmo o sercu okrutnym. I Zulejki światła moich oczu nie ma już na świecie. Sama jedna się po nim kołacze i tylko te niebożęta mam w boru. Oj, dolo, moja dolo, nieszczęśliwa. Żal się zrobiło no biednej babulenki i jej wnucząt w leśne suwki zaklętych. Nie płaczcie, matko, powiada. Pojadę do złej Nigiar i zmuszę ją, żeby zaklęcić dzieci zdjęła. Skoro świt, Nusza Peri za gościnę pięknie dziękuje i wyrusza w drogę do stolicy szirwańskiego padeszacha. Niechaj dzielna Nusza Peri na rumaku przez lasy, stepy i góry mknie, a ja teraz opowiem wam o synu chińskiego padeszacha. Chiński Padyszach miał syna jedynaka imieniem Melik Jumszut. Melik Dżumszut był piękny jak poranne słońce i jak lew mężny. Ojciec powierzył mu dowództwo nad całym swym wojskiem. Nie było bitwy, której by Melik nie wygrał. Nie było męża, którego by nie pokonał w walce. Jego ojciec był w przymierzu z szirwańskim Padyszachem i razem postanowili wypowiedzieć wojnę Padyszachowi Skandagary ojcu Nusza Peri o którym już słyszeliście. Melik Dżumszut stanął na czele nieprzeliczonych szeregów swej armii i pociągnął wraz z nią do kraju szirwańskiego padeszacha, a stamtąd mieli, połączywszy swe siły, ruszyć na podbój stolicy kandegarskiej. Tymczasem Nusza Peri wyjechała z lasu i staje pod murami stolicy szirwańskiego padeszacha. Tu już mrowie wojowników pod wodzą Melika Dżumszuda obozuje. Co to za wojsko i kto jest jego wodzem? Pytano szaperi jednego z jeźdźców. Jak to? Dziwi się żołnierz. Czy jest ktoś na świecie, kto nie zna wielkiego wodza Melika Dżumszuda? Syna chińskiego Padyszacha? A co tu robi Melik Dżumszud, syn chińskiego Padyszacha? Pytano Nusza Hanum. Razem z wojskiem szyrwańskiego padyszacha idzie na wojnę przeciw padyszachowi z Kandagary. A gdzie leży ta Kandagara? Bada dalej żołnierza Nusza Peri, udając, że nie zna swego kraju rodzinnego. O, daleko, za lasami, za górami, za stepami, pustyniami, odpowiada wojownik. Panuje tam zły władca, który gubi swych poddanych. Dowiedziawszy się, czego chciała, Nusza Peri rusza wprost do pałacu szirwańskiego Padeszacha i o posłuchanie prosi. Stanowszy przed tronem władcy, pokłon mu składa i rzecze. O Panie Wszech królestw, oby żył wiecznie, nazywam się Aziz, jestem najlepszym jeźdźcem i kopijnikiem w swoim kraju. Umiem też władać mieczem jak sam Melik Dżubszut. Przyjmij mnie do ciebie na służbę, a nie pożałujesz badyszach brodek ładzi na dzielnego młodzieńca z upodobaniem spogląda. Zgoda, powiada. Wezmę cię na służbę, ale przedtem musisz się zmierzyć z najsilniejszym i najzręczniejszym z moich wojowników. Dobrze, mówi Nusza Perihanum. Niechaj cały twój dwór ogląda moje zwycięstwo. Zebrali się wszyscy dworzanie i świta. Padyszach ze swoim dostojnym gościem Melkim Dżumszudem zasiadł pod Baldachimem i rozpoczęły się zawody. Olbrzymi jeździec na czarnym koniu uzbrojony w kopie, miecz i tarczę natarł gwałtownie na Nusza Perihanum. Kopia skrzyżowała się z kopią, konie zdarte uździenicą stanęły dęba. Zdawało się, że nic nie ocali nieznajomego młodzieńca od niechybnej śmierci. Tak potężny był jego przeciwnik. Ale co się dzieje? Kopia najsilniejszego i najzręczniejszego wojownika w całym szirwańskim wojsku. Złamana. Miecz wypada mu z omdlałych rąk, a on sam zwisa bezwładnie przez łęk siodła. Noszaperi Hanum wspaniałomyślnie darowała rannemu życie, a potem powściągnęła swego rumaka i trzykrotnie machnąwszy mieczem nad głową zawołała. – No, a czy teraz przyjmiesz mnie, o władco świata, na służbę? Padyszach uśmiecha się z zadowoleniem, brodę głaszcze i powiada. – „Zaiste wielki z rycerz, Azisie. Przydasz mi się w wojnie z kandagarskim Padyszachem. I wyprawił wspaniałą ucztę na cześć zwycięzcy. Przez cały czas Melik Dżumszut nie odrywał oczu od nieznajomego wojownika. Podziwiał jego gibką postać, zręczność ruchów, siłę ramienia i celność ciosów. Ciekawiło go, kim jest ten obcy rycerz o sile męża i delikatnej twarzy dziewczyny. Był też ktoś inny, kogo poruszyła piękność i działalność obcego jeźdźca. Nigiera. Małżonka Padyszacha, która siedząc na tarasie oglądała z ciekawością walkę przez marmurową kratę, oddzielającą jej komnaty od zamkowego podworca. Od pierwszego wejrzenia zapłonęła nienawiścią nusza Perichanum. Jako wiedźma od razu poznała tajemnicę nieznajomego i postanowiła za wszelką cenę pozbyć się z zamku niepożądanego dla niej gościa. Bała się żeby serce padyszacha nie podbiła ta dziwna, piękna dziewczyna przebrana za rycerza. Gdy wieczór nastał, otuliła się weloną i pod osłoną ciemności przedostała się do komnaty przeznaczonej dla gościa. Nusza Perihanum ściągała właśnie zbroję, gdy weszła Nigier. Jestem nożonką padyszacha Shirvanu", rzekła i w jej płonących czarnych oczach drzemało okrucieństwo. Jeśli nie chcesz zginąć straszną śmiercią, natychmiast opuść mój pałac. Przejrzałam twój podstęp. Ty chcesz wkraść się w łaski mego pana i władcy, by potem zgładzić mnie ze świata, ale trafiłaś na Nigjar, a z Nigjar jeszcze nikt nie wygrał. Hmm, a więc to ty jesteś, ta zła nigier, Strętna wiedźma, to sama, co biedną Zulejkę o śmierć przyprawiła, i dzieci w sowy zamieniła. Dziwi się nusza perihanu i jedną ręką dłonie jej uwięziwszy, drugą wznosząc miecz nad głową czarownicy, woła. Spraw, by twa nieczysta siła sowy w dzieci przemieniła. Wiedźma z oczu skrysypie. Białymi zębami zgrzyta, chce się wyrwać z rąk Nusza Perichanum, ale ta jej nie puszcza ze swego uścisku. Odwołaj zaklęcie albo zginiesz i żadne twoje obrzydliwe czary ci nie pomogą. Wiedźma widzi, że to nie żarty i zaklęcie pod nosem mruczy, a Nusza Perichanum, wciąż mieczem jej grożąc tak mówi. Teraz niech cię porwą dżiny, zgin, przepadnij za swe winy. Z piskiem skoczyła Nigiar w okno i przemieniwszy się w nietoperza zniknęła w ciemnościach nocnych. Wszystko to słyszał i widział padyszach, który właśnie zmierzał do swych komnat, a ujrzawszy Nigiar przemienioną w nietoperza zrozumiał, że pojął za małżonkę czarownicę i zbliżywszy się do rycerza przemówił. Dzięki ci cudzoziemcze, uwolniłeś mnie od wiedźmy. Skądżeś jednak wiedział o tym, kiedy ja jej mąż niczego nie podejrzewał? Wtedy nóża Hanum wyjawiła padyszachowi historię nieszczęśliwej zulejki i jego własnych dzieci i opowiedziała mu o babuleńce w leśnej chatce i osówkach, które nocą pukają w okienko. Natychmiast padyszach rozkazał sługom sprowadzić staruszkę do pałacu. Nie upłynął dzień jeden, a zjawiła się przed tronem władcy, siwa jak gołąbek babuleńka. Z oczu jej radość bije głęboka, ze szczęścia się śmiej, za rączki trzyma parę ślicznych dzieci. Oto twój syn i twoja córka, panie – rzekła do padeszacha. – Ich matką była biedna moja Zulejka, tej nocy, gdym jak zwykle przywoływała je z lasu, Nagle do ludzkiej wróciły postaci i dać zły los się ode mnie odwrócił przed śmiercią. Jeszcze moje stare oczy śliczne wnuczęta oglądać mogą. Wielka była radość padyszacha z odzyskanych bliźniąt. Stara babulenka zamieszkała wraz z nimi w pałacu i odtąd zażywała spokoju, wygód i radości. A teraz opowiem wam o wyprawie szirwańskiego i chińskiego Padyszachów przeciw Padyszachowi z Kiedy oba wojska były gotowe do boju, na czele jednego stanął Melik Dżumszut, a dowództwo drugiej armii objął Padyszach Sirwanu. Nim wyruszyli w drogę, mówi Padyszach do Nusza Perihanu. Dzięki tobie, mężny Azisie, odzyskałem swe dzieci. Ty uwolniłeś mnie od złej wiedźmy, za to wszystko się moim pierwszym wezyrem i dowódcą moich mnogich pułków. I wyprawili się przeciw Padyszachowi z Kandagary. Długo, długo ciągnęły olbrzymie wojska przez stepy i pustynie, potem przez góry i lasy, aż stanęły przed murami stolicy Kandagary. Przez cały czas Nusza Perihanu jechała na przedzie. Ona wskazywała drogę, ona odnajdywała źródła, gdy żołnierzy paliło pragnienie. Ona nigdy nie zbłądziła, czy to w piaskach pustyni, czy wśród głuchej puszczy. Padyszach kroku bez niej nie uczynił, a Melik Dżumszut coraz bardziej podziwiał obcego wojownika o twarzy dziewczyny. Razu pewnego zdarzyło się, a było to podczas przeprawy przez pustynię, że Melik pogalopował za gazelą i zabłądził w piaskach. Długo szukała wodza jego świta. Szukali go żołnierze i dowódcy pułków. Całe wojsko ogarnął popłoch. Blady strach padł na straż przyboczną księcia. Co będzie, gdy Melik Dżumszut zginie w pustyni jak zwykły samotny człowiek, on, wódz tysięcy wojowników, syn potężnego władcy chińskiego kraju. Padyszach Shirwanu, poruszony zniknięciem swego dzielnego sprzymierzeńca, szarpie brodę i rozdziera szaty. Wtedy Nusza perihanum powiada. Ja pojadę na poszukiwanie księcia. Drogi mój Azisie, noc się zbliża, jeszcze i ty mi zabłądzisz w ciemnościach. Cóż pocznę bez was obu? Chce ją powstrzymać po dyszach. Ale Nusza Peri nie słucha jego upomnień. Bukłak wodą napełnia, na koń siada i pędzi jak wicher tam, gdzie ostatnio widziano Melika. Tu Nusza Peri zwalnia biegu i do rumaka szepce pieszczotliwe słowa. Koń jakby rozumiał, czego jego pani od niego żąda. Rozdał chrapy, wciągnął powietrze, zarżał i pomknął przed siebie. Już mrok zapadał, gdy odnaleźli Melika. Siedział na piasku, wsparty plecami o wielki głaz. Przy nim stał spieniony koń, rżący dziko, przeciągle, rozpaczliwie. Na widok Nusza Hanum zerwał się Melik z ziemi. Radość błysnęła w jego oku. Azisie, drogi przyjacielu, ratujesz mnie od śmierci w tej pustyni, rzekł ściskając dłoń szaperi. Już straciłem nadzieję, że was odnajdę. Koń mi omal nie padł z pragnienia. Mam wodę ze sobą, mówi Nusza i otwiera bukłak. Długo pił książę Melik wodę jak prosty żołnierz z bukłaka. Potem konika napoił i ruszył wraz ze swym wybawcą do obozu. Niech sobie jadą truchtem wśród nocy pod gwiazdami, a tymczasem ja wam opowiem o padyszach z Skandagary. Pamiętacie chyba, jak na wyrzuty córki, która się wstawiła zakatowanym przez niego ludem, Padyszach wpadł w straszny gniew. Uderzył muszaperi w twarz i rozkazał jej opuścić pałac, nim świt nadejdzie. Rankiem następnego dnia, gdy gniew jego zelżał, wchodzi do komnat córki i nad pustym młożem staje. – Gdzie jest muszaperi Hanum? źrenica moich oczu? – pyta drżące ze strachu służki. Nie wiemy, panie nasz i władco, obejrzył wiecznie, odpowiadają. Jeszcze noc była głucha, kiedy opuściła pałac w męskim ubraniu. Padyszach kochał na świecie tylko córkę, to też wielce żałował swej popędliwości. Kazał swym ministrom rozesłać pogoń za Nusza Zwołał wszystkich magów ze swego państwa, żeby użyli czarodziejskiej mocy i odszukali mu córkę. Ale ani szpiedzy ministrów, ani czary magów, ani nagroda tysiąca złotych monet, jaką wyznaczył Padyszach temu, kto wskaże miejsce pobytu zaginionej, nic nie pomogły. Musza perichanum zniknęła, jak mgła znika pod promieniami słońca. Od tego czasu Padyszach zmienił się do niepoznania. Stał się zupełnie innym człowiekiem, Dawniej okrutnik, bez drgnienia powieki, skazujący poddanych na tortury i śmierć. Teraz złagodniał. Miłosierdzie i litość napełniły mu serce. Otworzył bramy lochów, w których więził ofiary swej srogości i z kata stał się ojcem swych poddanych. Kiedy mieszkańcy Kandagary dowiedzieli się, że wróg nadciąga, jak jeden mąż stanęli przy swym władcy, i postanowili się bronić do upadłego. A teraz Wam opowiem, co się stało dalej. Już wielkie wojsko szirwańskiego padeszacha wraz z armią Melika Dżumszuda staje pod bramami miasta. Nieprzeliczone mrowie żołnierzy rozbija namioty pod murami obleganej stolicy. Nazajutrz miał się rozpocząć szturm. Wtedy Nusza Hanum przebrana za starą żebraczkę, wkrada się do miasta i z miseczką w ręku zaczyna krążyć wśród mieszkańców grodu. Z radością słyszy wszędzie lubą rodzinną mowę. Ogląda znane sobie od dzieciństwa ulice i domy. Wreszcie z biciem serca staje przed wrotami pałacu ojcowskiego, wszędzie nasłuchując, co ludzie mówią. Czyżby słuch ją mylił? Czyż to o jej ojcu rozmawiali ci kupcy na rynku? wychwalając go pod niebiosy że ukarał ściwego dzierżawcę podatków który bez miary obdzierał mieszkańców a te staruszki pod murami pałacu kogo błogosławiam za sprawiedliwy wyrok padyszacha, żołnierze na murach za kogo chcą się bić? za pady szacha? dziwi się Nusza szapeli i nadziwić się nie może tyle dobrego o swym ojcu słyszy a najbardziej ze wszystkiego ucieszyła ją wiadomość, że Padyszach tak się odmienił po zniknięciu jego jedynej córki. Wraca potajemnie do obozu, idzie do namiotu Padyszacha Shirwanu i powiada – O panie, obyś żył wiecznie, chcę mówić z tobą i Melik Dżumshudem, ważne wam muszę objawić tajemnicę. Padyszach Shirwanu kazał prosić Melika na radę wojenną do swego namiotu. Kiedy już byli w namiocie wszyscy troje, wtedy nosza perichanum tak rzecze. O wielki pady u i ty, mężny Meliku, nadzieje świata, muszę was prosić obu o jedną jedyną łaskę. Przyrzeknijcie mi, że nie odmówicie mej prośbie. Jakże mógłbym odmówić czegokolwiek tobie, dzielny Azisie, któryś mi wrócił moje dzieci i uwolnił je spod zaklęcia złej nigier. Mów śmiało spełnię każde twoje życzenie, wykrzyknął podeszu. A jak któregoś od śmierci na pustyni ocalił, czyż mógłbym okazać się tak niewdzięcznym? Będę szczęśliwy, jeżeli czegoś ode mnie zażądasz? Tedy skrzyżujcie miecze wasze ostre i niezwyciężone, a ja przejdę pod nimi na znak pobratymstwa i przyjaźni. Dźwięknęła stal. Obcy zbrojni mężowie skrzyżowali miecze, a Nusza Peri przeszła pod mieczami. – Dziękuję wam, drodzy i wielcy przyjaciele – rzekła. – A teraz wyznam wam moją tajemnicę. Jestem jedyną córką padyszaha Kangary, zwą mnie Nusza Perihanu. Ojciec mój był okrutny dla swoich poddanych, a kiedy wstawiłam się za nimi, wygnał mnie ze swego domu. Wtedy przybrałam męski strój i wyruszyłam w świat. Poznaliście mnie jako wojownika Azisa. Miałam szczęście wyświadczyć wam pewne przysługi. Pociągnęłam z waszą armią na wyprawę przeciw memu krajowi, bo miałam nadzieję, że w ten sposób uda mi się ocalić mój lud od przemocy tyrana, który jest moim ojcem. A oto moja do was prośba o potężni. Powściągnijcie swój gniew przeciw padyszachowi Kandagary. Błóżcie wasze miecze do pochew. Niech miast wojny pokój zakwitnie nad moją stolicą. Zdumieli się władcy Shirwanu i Chin na te słowa Nusza perihanu Melik Jomszut zerwał się i rozjuskrzonym z radości wzrokiem wpatrywał się w twarz dziewczyny. O szczęśliwy losie! – zawołał. Spełniłeś to, co dawno przeczuwał. Kocham cię, Nusza i pragnę poślubić. Czy chcesz zostać wybranką mego serca? Zapłoniła się Nusza Peri Oczy czarnymi rzęsami przesłoniła i odpowiada. Odkąd cię ujrzałam, Meliku, serce moje nie zaznało spokoju. Na to patyszach Szyrwanu, brodę targając zadowolenia. No, moi najmilsi drochowie, to zamiast wojny widzę, że na wesola się zanosi. A teraz opowiem wam, jak się to wszystko zakończyło. Bardzo, bardzo szczęśliwie. Zawarto pokój z Kandagarą. Nusza perihanum wróciła do pałacu ojca. Stary padyszach oczom własnym nie wierzył, gdy ujrzał córkę, którą miał od dawna zastraconą. Wkrótce odbyło się wesele młodej pary. Ojciec Melika przybył z ogromną świtą i ze stu wozami podarków ślubnych. Lud trzech krain cieszył się i radował. Trzej padyszachowie zawarli ze sobą przymierze, a nusza Perichanom i Melik dżumszut. Odtąd nigdy się nie rozstawali. A tak się wzajem miłowali, że pieśni o nich śpiewano. Koniec.